Być prawą ręką Pozwól, że przedstawię Ci Wojciecha, moją prawą rękę. Być prawą ręką. Moja sekretarka jest moją prawą ręką. Ona organizuje całą pracę biurową. Być prawą ręką. Od dziś moją prawą ręką będzie pan Marian Wdowczyk. Być prawą ręką. Jeśli chcesz, możemy pracować razem. Będziesz moją prawą ręką. Potrzebuję dobrego zastępcy. Być prawą ręką. Dziękuję Ci za wszystko. Byłeś moją prawą ręką. Zawsze mogłem na Ciebie liczyć. Być prawą ręką. Co znaczy być prawą ręką? Mówimy o kimś, że jest naszą prawą ręką, gdy jest naszym najbliższym doradcą współpracownikiem, osobą, bez której nie możemy się obejść. Większość ludzi jest praworęcznych i używa prawej ręki do wykonania większości czynności. Dlatego na kogoś, kto nam bardzo pomaga mówimy, że jest naszą prawą ręką. Dialog. Pani Marto, od dzisiaj idę na urlop. Panie dyrektorze, kto będzie pana zastępował? Ze wszystkimi sprawami proszę zwracać się do mojej prawej ręki, czyli do pana Marka Nowakowskiego. Oczywiście, panie dyrektorze, życzę panu miłego urlopu. Być prawą ręką.